3 sekundy po godzinie 16. Studencki patrol na 98 i 6. Maurycy Mytych za konsoletą realizatorską, za mikrofonem Mateusz Markiewicz. Czas na studencki patrol w Radiu Afera. A co dzisiaj? W Prima Aprili, z 1 kwietnia, dwie rozmowy o 16.10. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Studenckiej konferencji, konferencji Lotniczej Skrzydła Lotnictwa za gości w naszym studiu Bartosz Ugłasek. O właśnie wspomnianej konferencji porozmawiamy. Potem o 16.30 oscylator e, przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego o 17:10 druga rozmowa, tym razem trochę o logistyce. O 14 Poznańskim Forum Logistycznym porozmawiam z przewodniczącą koła naukowego logistyka Politechniki Poznańskiej Martyną Mikołajczak a o 17:30 pogotowie, pogotowie językowe z profesor Haliną Zgulkową. Jeszcze będzie o konkursie, o tym słów kilka za moment. Najpierw na antenie Wolf Alice i sadbaj. Tutaj studencki patrol. Joni Majras wystąpi już jutro w klubie Blue Note. Jeden z najbardziej oryginalnych artystów, jeżeli chodzi o współczesną muzykę jazzową i instrumentalną. Jeżeli chodzi o wydane albumy przez niego, to między innymi Epka Roof. Kac w 2020 roku zadebiutował na jazzowej scenie. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że rozdajemy oczywiście wejściówkę na wspomniany koncert, który się odbędzie jutro. Jutro o godzinie 19:00 się rozpoczyna w klubie Blue Note jedną wejściówkę podwójną w naszym konkursie studencko-patrolowym 7148. Tam możecie słać smsy, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani. Aferaj imię i nazwisko to w treści. No i odpowiedź na pytanie, oczywiście. No, dzisiaj prima, aprilis, więc nie będę, może, oryginalny, ale zapytam Was o to, jak kogoś wkręciliście najlepiej, albo o to, jak zostaliście najlepiej wkręceni. Tutaj dwa do wyboru, co lepsze. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z podatkiem wada na odpowiedzi. Czekamy do godziny 18. Autopromocja.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 Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22.00.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 Rozmowy w studenckim Patrolu o konferencji skrzydła lotnictwa po rozmowie z przewodniczącym komitetu organizacyjnego tejże konferencji, Bartoszem Głaskim. Witaj, cześć. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Właśnie, jeżeli chodzi o konferencję, skąd wziął się sam pomysł na zorganizowanie jej na Politechnice Poznańskiej? Jaka jest główna, główna misja tego e, wydarzenia? E, pomysł tak naprawdę zrodził się jakieś trzy lata temu e, w kole naukowym bezpieczeństwa i zarządzania lotnictwem. i tak zaczęliśmy go rozwijać i chcieliśmy go doprowadzić do skutku, co się na szczęście nam udało, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym roku jest to już druga edycja konferencji i skupiamy się na niej na promocji lotnictwa w środowisku akademickim. Jest to głównie promocja właśnie bezpośrednio z branży lotniczej płynąca. Naszym celem jest to, żeby pokazać tą praktykę operacyjną z tymi realiami, którymi spotyka się student ucząc się tak naprawdę wszystkiego teoretycznie, pokazać jak to się fajnie łączy, jakie są perspektywy możliwości pracy w tej branży oraz to, co oferują linie lotnicze oraz inne podmioty, które w, tej, w tym lotnictwie działają. Ta pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem? Cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przerosło nasze oczekiwania, tak naprawdę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiedzieliśmy, że to nam stawia poprzeczkę jeszcze wyżej i w tym roku Konferencja ewoluowała, jest teraz dwudniowa, będzie organizowana w większej sali, z większą ilością partnerów i ze zdecydowaniem większą ilością różnych dodatkowych aktywności, które my jako organizatorzy także zapewniamy uczestnikom. To może wspomnimy, w jakiej sali będzie organizowana? Konferencja odbędzie się 14 i 15 kwietnia w centrum wykładowym w sali 4, czyli w tak zwanej auli. Rozumiem. Właśnie grupa docelowa, do kogo to przede wszystkim kierujecie to wydarzenie? Czy to jest, to jest student, to, to są studenci kierunków lotniczych, czy. Pasjonaci lotnictwa również mogą na tę konferencję przyjść. Jak najbardziej wydarzenie jest wydarzeniem otwartym i kierujemy je tak naprawdę do wszystkich młodych osób, które są tą branżą lotniczą zainteresowane. Konferencja nazywa się konferencją studencką, ponieważ my jako studenci ją organizujemy i tak jak wspomniałem właśnie kierujemy przede wszystkim faktycznie do studentów, ale także do innych zainteresowanych taką działalnością. A jeżeli chodzi o zagadnienia, bloki tematyczne, co będzie poruszane hmm, podczas tego tegorocznej edycji? Przede wszystkim będziemy opierać się na rozwoju portów lotniczych, który jest też wspierany przez naszego partnera głównego Port Lotniczy Poznań-Ławica. Także oni tutaj będą głównie moderować tym tematem. Będziemy również skupiać się na systemach napędowych, statków powietrznych, tym jak ewoluują silniki, jak staramy się je usprawniać. Oraz będziemy rozmawiać na temat rozwoju i szkolenia młodych kadr w branży lotniczej, które myślę, że też jest bardzo ciekawym zagadnieniem do tego, żeby zobaczyć jak można otworzyć sobie przyszłość w tej branży. Drugi dzień z kolei to będą rozmowy o bezpieczeństwie w operacjach lotniczych, będą tematy na temat bezzałogowych statków powietrznych oraz tym, co czeka nas w przyszłości lotnictwa, jak wpłynie na nas również zmiany środowiskowe oraz to, z czym lotnictwo będzie się mierzyło w kontekście AI. Też w agendzie widziałem, że jest temat zrównoważonego paliwa lotniczego i właśnie wpływu portów lotniczych na środowisko. Jak studenci zaproszeni goście prawdopodobnie będą widzieć przyszłość ekologicznego lotnictwa, jak ty to widzisz? Myślę, że branża lotnicza stale, znaczy to wiemy, to wiemy, że branża lotnicza stale dąży do tego, żeby być bardziej zieloną i bardziej ekologiczną. Wszyscy staramy się do tego również dążyć. Linie lotnicze starają się w większej mierze używać zrównoważonych paliw SAF. I również o tym będziemy rozmawiać. Na pewno jednym z ciekawych tematów będzie na przykład temat studencki, czy pokolenie z ekologiczni aktywiści. I właśnie rozmowa tego o tym, jak my, czyli to młode pokolenie, tą ekologię postrzega i czy faktycznie też staramy się w jakiś sposób ograniczyć loty, bądź w jakiś sposób ograniczyć ten ślad węglowy też widziałem, że w konferencji uczestniczą eksperci, mowa takich instytucji i firm jak jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, są Polskie Linie Lotnicze LOT, ich obecność pomaga studentom potem wejściu na rynek pracy? Jeżeli chodzi o studentów lotnictwa, kierunków lotniczych? Oczywiście, że tak. Ta konferencja to jest idealne miejsce do tego, żeby nawiązać kontakty z tą branżą. Oprócz samych prelekcji i możliwości spotkania się z tymi dyrektorami, menadżerami i kierownikami, którzy występują na naszej konferencyjnej scenie. Również nasi partnerzy mają okazję spotkać się ze studentami na swoich stoiskach, ponieważ konferencja to nie tylko to, co dzieje się na scenie, ale także ta przestrzeń networkingowa, którą w tym roku będziemy mieli naprawdę także całkiem obszerną. Także to są idealne miejsca do tego, żeby porozmawiać na temat tych faktycznych realiów, porozmawiać też na temat tego, co dana firma może oferować studentom i oczywiście wiele firm tutaj Również prowadzi coś w stylu małych targów pracy, opowiadając o tym, co oferują, więc jak najbardziej jest to miejsce, w którym można poznać możliwości swojej przyszłej pracy w tym sektorze. A jeżeli chodzi o tą pierwszą edycję, to jakieś ciekawe innowacje, wyniki badań zostały zaprezentowane wtedy? Na pewno zostały zaprezentowane ciekawe badania związane również właśnie z sektorem AI przez aktualnego już doktora Jakuba Sudera. Była to praca, która została również wyróżniona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w naszym konkursie w naszym konkursie referatów, który w tym roku również razem z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jest u nas organizowany. Mhm. Wyzwania organizacyjne były? To jest tak naprawdę duże, duże wydarzenie. Nie ma co ukrywać, że wydarzenie jest faktycznie duże i wyzwania organizacyjne niestety są non stop tak naprawdę. Do samego dnia mm, jesteśmy w ciągłej presji tej organizacyjnej i cały czas staramy się do tego, żeby było wszystko dopięte A jak od, najbardziej. od kiedy przygotowujecie, jeżeli chodzi na ten rok tę konferencję w kwietniu, to kiedy zaczynacie? E, tak naprawdę po kwietniu robimy sobie e, małą przerwę, taki na odpoczynek i z nowym semestrem e, kolejnego roku akademickiego zaczynamy prężnie działać z tym, żeby wydarzenie odbyło się w taki sposób, jaki sobie zamierzyliśmy, czyli tak naprawdę jest to lekko ponad pół roku naprawdę bardzo intensywnych działań. Jeżeli chodzi o długo, długofalowe plany związane z rozwojem tej konferencji, są jakieś jeszcze, jeszcze, czy na razie myślicie o tej drugiej edycji? Oczywiście myślimy o tej edycji, która jest teraz, ale już z tyłu głowy mamy plany na kolejne edycje. Na pewno będzie to dalej podwyższanie już z tego, co słyszeliśmy, wysoko postawionej poprzeczki, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale jest to naprawdę kolejne duże wyzwanie organizacyjne dla nas, aby dalej sprostać oczekiwaniom uczestników i wszystkich gości, którzy nas odwiedzają. Mhm. Czy jakaś rejestracja na te wydarzenia, które będą, obowiązuje? Czy to są właśnie, tak jak mówiliśmy, wolne w 100%? Wydarzenie jest wolne i otwarte dla wszystkich, natomiast obowiązuje darmowa rejestracja, aby się mogli przygotować dla uczestników także identyfikatory oraz pakiety powitalne. To rozumiem na stronie Internetowej, na, tak? na stronie internetowej e, zakładu lotnictwa lotnictwo.putpoznań.pl jest zakładka dedykowana dla skrzydeł lotnictwa 2026. Tam można się zarejestrować przez odnośnik, który jest widoczny na środku strony. To tak pod koniec. Dlaczego? Warto przyjść. Przede wszystkim dla kontaktów i ludzi. Lotnictwo to nie są tylko samoloty, to są, to są ludzie, którzy działają w tej branży i tak naprawdę poznawanie tych ludzi, którzy tutaj działają, to jest możliwość otwarcia sobie ścieżek do tego, co można robić po studiach. Bartosz Głasek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Skrzydła Lotnictwa, był moim i waszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. For lightning Keeping close the secrets Over fighting yeah. I'll stay away But I will never Leave this lonely day Every little moves And your crawling Spanning different shadows Of tomorrow oh, I'll keep it down if you don't Mind the change Little change naszym konkursie patrolowym. Dzisiaj do wygrania jedna wejściówka podwójna do klubu Blue Note na jutrzejszy koncert Joniego Majerraza. E, przyjeżdża on do Poznania e, z nowym albumem Dog's Bark Baby's Cry. Sam e, artysta zadebiutował na jazzowej scenie 6 lat temu w 2020 roku. A ta płyta e, łączy e, jazz funk lat 70, energię hip hopu lat 90, no i blisko wschodnie brzmienia oraz nowoczesną elektronikę. Aby wziąć udział należy wysłać smsa na numer 7148 Afera imię i nazwisko to w treści. No i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem prima Aprilis, Dzisiaj 1 kwietnia, więc napiszcie o waszej albo najlepszej wkrętce, tak zwanej, na, jak, na komu się zastosowaliście, na kimś, albo o tym, jak zostaliście wy sami wkręceni. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z podatkiem VAT. Na odpowiedzi czekamy do godziny osiemnastej. dzień temu w Oscylatorze było o programie SAFE no i w tym tygodniu również o programie SAFE będzie Studenckie Koło Naukowe Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego trochę więcej, właśnie o nim powie czas na Oscylator Oscylator, audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego, środa godzina 16.30 biznes, pieniądze, kariera tylko w Radio Afera Witam wszystkich w audycji Oscylator. Ja nazywam się Dalej Śląka, wraz ze mną jest... Tomasz Jadczyszyn i Mark Harman. W dzisiejszej audycji będziemy kontynuować temat programu SAFE. Zaczęliśmy trochę od drugiej strony, bo poruszyliśmy najpierw temat programu Safe Zero, a yy, na czym ogólnie polega sam program Safe? Jak to wygląda? No to mianowicie program Safe wygląda tak, że dostajemy od razu te 185 plus minus miliardów złotych, w zależności od tego jak się układa kurs euro, ponieważ ten kredyt dostajemy w euro. Mamy 45 lat na jego spłacenie z czego 10 lat to jest karencja, czyli nie płacimy raty kapitałowej, spłacamy tylko odsetki i po tych 10 latach będziemy już spłacać y, całą kwotę razem z właśnie z, z ratą kapitałową. I niezbyt dużo wiemy ogólnie o tym, jak ma wyglądać ta strata. Mówi się, że ogólnie kredyt ma być oprocentowany na 3% bodajże? Jest to związane z rentownością obligacji um, i co warto na, dodać w tym temacie, to nie wszystkie kraje Unii Europejskiej przystąpiły do tego programu, gdyż kraje o wysokich ratownościach, to jest tak, że Unia Europejska ma AA+, a taki kraj jak na Niemcy czy Luksemburg mają rating AAA+. Co oznacza, że są w stanie emitować obligacje o niższym oprocentowaniu. Dodatkowo Niemcy dysponują swoim własnym programem zbrojeń nazywającym się Sonderwemugen na 100% miliardów euro. No tak, ale Polska nie ma tego e, ratingu e, i wszystkie kraje e, Unii Europejskiej właśnie e, o tym niższym ratingu przyjmują e, ten e, projekt SAFE. Nawet Węgry, które bardzo nie lubią Unii Europejskiej. E, ogólnie bardziej to wygląda tak, że no, po prostu chcą te pieniądze, a safe niekoniecznie będzie cały szedł na zbrojenie. On ma odciążyć państwa, od tego 5%, na przykład jak my płacimy 5% PKB na zbrojenie, ma to nas odciążyć, żeby część pieniędzy mogła pójść po prostu bardziej w inne sektory. Teraz ogólnie będzie trudno to wydać, bo to wszystko pójdzie na zbrojeniówkę. Znaczy, Będziemy tworzyć własne tam fabryki, będziemy ten PGZ dotować, czyli Polską Grupę Zbrojeniową. Mają stać borsuki i inne właśnie zwierzęta wojskowe. No i e, widziałem, e, infl że inflacja ma e, jakby zjeść ogólnie większość tego e, długu i to tą inwestycję, którą zrobimy e, w tą wojskowość ogólnie ochroni nas przed zagrożeniem ze strony Rosji i też e, e, przyciągnie tutaj e, no, nowy kapitał e, i możliwości dla tych firm. Tak, Rząd deklaruje, że będzie to bodajże 89% pójdzie na polskie firmy i dodatkowo warto też powiedzieć, że nie tylko inflacja jakby zmniejszy w teorii ten jakby wartość tego stricte, ale no warto też wspomnieć o ryzyku kursowym. Tak, jednak przed ryzykiem kursowym chciałbym jeszcze dodać to, że te 89% środków z programu SAFE pójdzie na firmy w Polsce, co nie oznacza, że to będzie 100% polski kapitał. Oczywiście takie firmy jak Mesco czy Polska Grupa Zbrojeniowa otrzyma te środki, ale te środki trzymają również na przykład, zależy, to jest tak, że też nie wiadomo, jakie dokładnie zamówienia będą realizowane w ramach tych projektów potencjalnych, ale no na przykład też Rheinmetall SA może otrzymać te środki. Tak, wszystkie europejskie firmy zbrojeniowe mogą jak najbardziej dostać. Tak, ale chodzi mi o to, że jakby z zamiarem naszych rządzących jest wprowadzenie pieniędzy nie tej gdzie dalej jakby te pieniądze będą reinwestowane. No wiem, dajemy pieniądze na zbrojenia, zbrojniówka musi wypłacić swoim pracownikom te pieniądze, to zwiększa możliwości konsumpcyjne, no i gospodarka dalej się kręci. A jednak no, te spółki zagraniczne jednak będą preferowały wyprowadzać Zyski za granicę. Ja się ogólnie zgadzam z Benim, że to jest dobre dla nas, że kupujemy też od Europy ogólnie ten sprzęt, ponieważ no, warto ogólnie dywersyfikować swoje zakupy. Nie tylko kupować od Amerykanów czy Koreańczyków, ale po prostu kupować od wszystkich, żeby nie być uzależniony od jednego dostawcy. Ja bym się z tym absolutnie nie zgodził, ze względu na to, że okej, okay, w kwestii ekonomicznej dywersyfikacja jest potrzebna. Ale w kwestiach wojskowych, kiedy mamy coś takiego jak logistyka najlepsza jest unitarność uzbrojenia, gdzie wszyscy mają to samo uzbrojenie. I co jest moim zdaniem ciekawe i też nieporuszane w jakby tych no w mediach, nie spotkałem się z tym, to jest tak, że y, zamówienia przez jedno państwo mogą być realizowane składane z tego, co pamiętam, do maja 2026 roku. Dalej zamówienia mogą być realizowane przez więcej niż jedno państwo. W sensie to muszą być zamówienia zbiorowe. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że pośrednio może do, to do prowadzi do, większe, do większej unifikacji zbrojenia całej Unii Europejskiej. Jednak no według mnie to nie ma zbytnio znaczenia, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, kto będzie rządził w tych krajach w przypadku, gdy wybuchnie wojna i czy na przykład ta osoba nie będzie mimo wszystko, może w pewnym momencie ci zablokować cały sprzęt. Jeśli chodzi o tą unitarność, o unifikację e, zbrojenia Unii Europejskiej ogólnie i takie e, uniezależnienie się od innych mocarstw, jak na przykład Stany Zjednoczone, które, e, no, może, na których polegaliśmy może nawet za dużo i jakby w, z Unią Europejską e, mamy więcej, e, mamy bliżej teraz, jeśli można powiedzieć o politykę i zagrożenie ze strony Rosji, a USA widzi to inaczej i nie, i nie jest aż tak zainteresowana Rosją i Ukrainą jak pozostałe kraje Unii Europejskiej. Na tym zakończymy dzisiejszą audycję dotyczącą europejskiego programu SAFE. W następnym odcinku już za tydzień porozmawiamy o ekonomicznych oraz politycznych kwestiach związanymi z tymi programami. Do usłyszenia. Ciao, ciao. Do usłyszenia. Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera. Autopromocja.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 w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju wsi. Reklama. Studencki patro na 98 i6. Politechnice Poznańskiej. Już niedługo drzwi otwarte. 16 kwietnia, czyli w czwartek. Dla wszystkich, którzy może się zastanawiają, na jaką uczelnię pójść, gdzie się wybrać swoją dalszą dalszą przygodę z nauką. Centrum Wykładowe Politechniki dokładnie tam od 9 do 15. 30 kół naukowych, ponad 30 kół naukowych. Będzie można zobaczyć ich projekty. Ponad 70 Laboratoriów, będą również wykłady i pogadanki oraz konkursy i stoiska z niespodziankami. Ważne, bo na laboratoria są zapisy, one cieszą się dużym zainteresowaniem. Link na stronie, oczywiście, Put Poznan. Na pozostałe wydarzenia, wykłady i strefę stoisk oczywiście jest wstęp wolny. 16 kwietnia od 9 do 15 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej na kampusie Piotrowa. Warszawa, dworze wschodni, znam na pamięć te perony PKP pociągi Od pół roku jeśli stopa, ta ja chciałbym wiosny W głowie fala czarnych myśli Dzień dobry jestem z Polski Dzień dobry jestem z Polski Dzień dobry, chociaż raczej stoję z boku Wymążyć, zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz, jak więc się nie będę pocić, Długo nie widziałem, lata w duszy, jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listow do mgłę, która przechodzi pełną wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę, uśmiech Filipa Hajzera, który tonie pod spodem Dzień dobry, jestem z Polski Dzień dobry zero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 Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył Piszę trenę w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondyną, No to patrz jak chodzisz, w tramwaju Mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy I nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby Dzień dobry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 Wiosnę już mamy, a to oznacza, że bociany wracają do naszego kraju. Jedna czwarta bocianów wróciła już do Polski. Pozostałe są w drodze. Większość z nich dotrze do swoich gniazd dopiero w pierwszej połowie kwietnia. No ten, ten kwiecień już się zaczął. Naukowcy z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego śledzą każdy ruch ptaków jako jedyni na świecie. Stosują do tego między innymi nadajniki z kamerami. Te kamery są takiej wielkości jak takie kamerki GoPro. Więc niewielkie, ale to też trzeba powiedzieć, że zastosowanie takich kamerek na bocianach i żeby one działały te kilka miesięcy, bo sam, sam eksperyment już trwa parę miesięcy, z tego co kojarzę, 3-4 około, no to rzeczywiście nie lada wyzwanie opowiadał o tym profesor Piotr Tryjanowski, między innymi. Więcej na ten temat, na, na temat wyników i o zwyczajach bocianów i o tym, jak, jak wyglądają te wyniki badań poznańskich naukowców, będą one zaprezentowane. Za tydzień dokładnie, od godziny 12 do 14 w Uniwersyteckim Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt przy ulicy Szydłowskiej. Tam odbędzie się konferencja na ten temat. A na tej konferencji między innymi unikalne materiały wideo z trasy migracji, kulisy realizacji tego projektu, rozwiązania technologiczne zastosowania, zastosowane w badaniach i najciekawsze wyzwania i wnioski naukowe szczegóły na ten temat również znajdziecie na stronie uniwersytetu przyrodniczego uppoznan.pl A teraz coś dla amatorów biegania, no i może nie tylko amatorów biegania, ale ogólnie dla osób, które lubią biegać. 15. edycja biegu, tak z ekonomicznej piątki, biegu o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu już coraz bliżej, bo 12 kwietnia bieg się odbędzie w niedzielę o godzinie 12. Trasa, jezioro maltańskie, dokładniej teren jeziora maltańskiego, 5 km, więc tak. taki chyba... Niezatrudne, nie, niezbyt długi dystans. Dla tych, którzy już długo biegają, pewnie to nie będzie żaden problem. Przebiegnięcie pięciu kilometrów. Sama historia tych biegów e, na Uniwersytecie Ekonomicznym sięga lat 80. XX wieku. Wtedy uczelnia e, zorganizowała międzynarodowe mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, a następnie pierwszy raz w Polsce akademickie Mistrzostwa świata w biegach e, przełajowych. No i między innymi startowały wtedy reprezentacje uniwersytetów z różnych krajów w Europie, m.in. Rotterdam, Barcelona, Paryż, Berlin z tych miast. No i właśnie teraz obecnie trwa ekonomiczna piątka, która też jest, można powiedzieć, spadkobierczynią tej tradycji. Formularz zapisowy, lista startowa to wszystko na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego, oczywiście uepoznan.pl tam odsyłam. Natomiast za 6 minut na naszej antenie kolejne serwis informacyjny o 16.57. Najpierw, jednak, trochę pogramy, Najpierw Toro i moi, a potem muchy na naszej antenie. Tu nie, tutaj wciąż studencki patrol na antenie 98 i 6. The same as always It's a game that we play No one's safe Maximize all the pleasure We even have all this weather do godziny 17 czas na serwis informacyjny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 na poziomie 5000 jest obiektem, który do tego absolutnie wystarczy. Decyzja ma podłoże finansowe. Remont areny kosztowałby 400 milionów złotych, a budowa nowej hali 200 milionów. Nie oznacza to jednak porzucenia zabytkowej areny. Nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby arena po prostu stała i niszczała. Ten remont i tak trzeba przeprowadzić. Jestem na takim etapie, gdzie czekam na informacje, jak długo trwałoby dzisiaj proces powrotu areny do miasta. Jestem na to otwarty, choć oczywiście też będziemy to jeszcze analizować i chcę to podkreślić. To nie jest żadna decyzja, tylko jesteśmy na etapie analizy takiego rozwiązania. Mówił zastępca prezydenta Marcin Poznań brzmi muzyką. Ogłoszono kolejnych wykonawców na Bittersweet Festival. Sobotnim headlinerem została brytyjska gwiazda popu lat 90. Robbie Williams. Oprócz niego szeregi line-upu festiwalu uzupełnili Jessie J, Leisure, Giant Rooks oraz pierwsi ogłoszeni polscy artyści Mezo i Sobel. Festiwal potrwa w dniach od 13 do 15 sierpnia. W niedzielę 26 kwietnia odbędzie się Onko Power Run. Jest to bieg nad jeziorem Lusałka, z którego dochody trafią na wsparcie osób chorych onkologicznie. Zapisy na bieg odbywają się online. Więcej informacji na jego temat znajdziecie na stronie miasta. Kilka dni temu w świecie pojawiły się informacje o zawaleniu się mostu chrobrego. Informacje te jednak okazały się nieprawdziwe. A jak zapewnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, zdarzenie było tylko elementem prac rozbiórkowych. Jak mówi dr Weronika Dopierała-Kalińska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w obecnym świecie trudno jest walczyć z takimi fake newsami. Do fake newsów należy podejść z takim założeniem, że każdy z nich jest inny i posiada taką własną dynamikę i własne warunki, które sprzyjają jego po rozprzestrzenianiu. Nie ma takiej jednej receptury, jak się Chronić, ponieważ nie ma jednego sposobu działania, ponieważ internet ma tak dużo różnych odłamów miejsc, w których użytkownicy mogą swoje opinie wygłaszać, że nie jest on możliwy do jakiegoś takiego jednoznacznego definiowania. Więcej w tym temacie usłyszeć mogliście w ostatnim wydaniu Magazynu Reporterów. Naszym gościem był Mateusz Holewa ze Stowarzyszenia Domagog. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube. I to już było wszystko w tym serwisie na następnym